Wyzłannik władcy Węgier podejmowany był bardzo uroczyście i na jego cześć organizowano przez kilka dni tańce i uczty. Herman wraz z paną monarszą udał się najpierw do Ilży, następnie do Opatowa, a później do Sandomierza, skąd wreszcie powrócił na Węgry. Omawiano projektowany zjazd z Zygmuntem w Kieżmarku. Jednak przebiegł on inaczej, niż było to początkowo planowane. Mianowicie w kwietniu Luksemburg zjawił się z żoną na miejsce spotkania, lecz zamiast króla polskiego doczekał się tam Witolda i jego małżonki. Bracia stryjeczni ustalili bowiem 6 kwietnia w Nowym Sączu, że z królem Węgier spotkał się tym razem wielki książę litewski. Tymczasem wybuchła wielka wojna z zakonem. Kolowa była zawsze zdecydowanie antykrzyżacka, jednak w tym okresie podobno wolała zachować pokój. W drugiej połowie czerwca 1410 roku również Zygmunt wypowiedział wojnę Jagiellę. Nakazał on wówczas opuścić Węgry krakowskim kupcom i uwięził tych, którzy nie wyjechali. Wtedy Anna, pomimo zerwania stosunków dyplomatycznych, zwróciła się zarówno do króla Zygmunta, jak i do jego teścia, swego stryja Hermana, i wyjednała uwolnienie uwięzionych Polaków. W początkach działań wojennych Nastąpiło wydarzenie rodzinne, prawdopodobnie pozbawione znaczenia politycznego. Jagiełło, jadąc do swoich wojsk, w czym towarzyszyła mu zapewne żona, spotkał się w Nowym Mieście, Korczynie, z Teściową. Druga wizyta w Polsce, księżnej Tek, trwała znacznie krócej niż pierwsza. Cel jej jest zupełnie niejasny. Prawdopodobnie wówczas matka królowej poznała swą dwuletnią wnuczkę Jadwigę. Wyjechała hojnie obdarzona przez zięcia. Dalsze losy córki Kazimierza Wielkiego są całkowicie nieznane. Wiadomo jedynie, że żyła jak na ówczesne czasy dość długo i zmarła w tek dopiero w 1425 roku. Okres bitwy pod Grunwaldem Anna Cylejska spędziła na Wawelu. Generalnym zastępcą króla nie była jednak królowa, lecz arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski. Można przypuszczać, że w oczekiwaniu na wieści z Teatru Działań Wojennych Monarchini większość wolnego czasu spędzała na modłach. 15 lipca 1410 roku Polacy odnieśli jedno z największych zwycięstw w swych dziejach, a potęga zakonu została nieodwołalnie złamana. Następnego dnia po bitwie Jagiełło objeżdżał z Witoldem pole walk, a wieczorem podyktował kilka listów do królowej, do arcybiskupa, do biskupa poznańskiego, do panów strzegących zamku królewskiego i do akademii krakowskiej. List do Anny stanowi cenne źródło informacji o Grunwaldzie. Zawiózł go podkomorzy nadworny Mikołaj Morawiec. Jego przyjazd był wielkim świętem w stolicy. Odprawiono uroczyste modły dziękczynne i iluminowano miasto tak, że noc całą błyszczały światła. Wkrótce zaczęli nadjeżdżać wzięci do niewoli jeńcy. Jednym z nich był Konrad Biały, piast oleśnicki, dawny paść królowej Anny Cylejskiej. Po bitwie grunwaldzkiej chówce polskie wkroczyły na ziemię zakonne i przez pewien czas oblegały Malbork. Jagieło do domu wrócił dopiero zimą. Spotkanie małżonków nastąpiło w Opatowie na początku stycznia. Annie towarzyszyła duża grupa możnowładców oraz sprowadzeni z Krakowa na rozkaz Władysława jeńcy wojenni. Królewska para udała się do Radomia, gdzie wspólnie obchodzili święto Trzech Króli, po czym on ją wkrótce odesłał, a sam pojechał dalej. Widzieli się później w czasie zapustu w Sandomierzu, ale niedługo potem Władysław udał się na Litwę. W tym okresie miał miejsce mało wyjaśniony incydent. Do najbliższych współpracowników króla należał Mikołaj Kurowski, wyniesiony przez niego początkowo na biskupstwo poznańskie, później włocławskie, wówczas spisywał w Bieczu umowę przed ślubną Władysława z Anną, aż wreszcie na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Jako człowiek bardzo bogaty i wpływowy miał on wielu wrogów. Z racji funkcji o charakterze państwowym znacznie więcej czasu spędzał na Wawelu niż w Gnieźnie. Musiał często przebywać tam z królową pod nieobecność ustawicznie podróżującego Jagieły. Był nastawiony bardzo antykrzyżacko i pod tym względem powinien się był dobrze rozumieć z żoną swego mocodawcy. Wiek arcybiskupa nie jest znany. Niejasne też są jego stosunki z Anną. W każdym razie w 1411 roku oskarżyła ona przed mężem czcigodnego pasterza, że ten pragnie ją uwieść. Dziś zupełnie nie wiadomo, czy było w tym jakieś ziarno prawdy, czy też często odsyłana przez Władysława małżonka chciała w ten sposób podnieść w jego oczach swą wartość jako kobiety. Przebieg tego kolejnego skandalu jest mało znany. Podobno Mikołaj niezręcznie zaprzeczał oskarżeniom, czym ściągał na siebie jeszcze większe podejrzenia. Wyzwany przez króla arcybiskup spadł z konia jadąc na spotkanie i zmarł. Jest prawdopodobne, że dostał zawału i to stało się przyczyną zgonu. W roku 1412 para królewska udała się do Sącza, gdzie przebywała duża grupa książąt litewskich, ruskich, mazowieckich i śląskich. Wkrótce zjawiło się tam poselstwo węgierskie z Hermanem Cylejskim, Mikołajem Goraj, mężem kuzynki Anny i kardynałem Castiglione na czele. Zaczęli oni prowadzić negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia pomiędzy oboma szwadrami i w tym celu kilka razy jeździli pomiędzy Sączem a Kieźmarkiem, gdzie rezydowała węgierska para królewska. Wreszcie do Kieźmarka wybrała się także Anna, by złożyć wizytę kuzynce. Tam, jak podaje Długosz, z wielką czcią i uprzejmością była przyjęta. Prawdopodobnie obie Cylejki, poza omawianiem spraw rodzinnych, uzgadniały także jakieś problemy polityczne. Wkrótce po powrocie królowej do Polski stanowiska stron zostały na tyle zbliżone, że jeło z żoną wyruszyli do Lubowli na zjazd z Zygmuntem i Barbarą. Królewska para węgierska oczekiwała gości na granicy. W wyniku obrad przerywanych zabawami podjęto doniosłe decyzje polityczne. Za cenę pewnych ustępstw na Rusi i w Mołdawii Zygmunt zerwał przymierze z zakonem, a w zamian za pożyczkę oddawał Polsce w zastaw miasta Spiskie. Poza tym Miały wrócić na Wawel insygnia królewskie wywiezione przez Ludwika Węgierskiego, które zatrzymała Elżbieta Bośniaczka, wysyłając Jadwigę do Polski. Po zawarciu porozumienia Władysław jak zawsze odesłał żonę w piątek przed Niedzielą Palmową. Odprowadzając szagierkę, król węgierski spadł z konia i później długo chorował. Natomiast królowa w towarzystwie prałatów i dostojników przybyła bez przeszkód do Sącza 21 marca. Pozbywszy się małżonki, Jagieło udał się z Zygmuntem do Budy, gdzie odbył się wielki zjazd z udziałem książąt serbskich, austriackich, chorwackich i bawarskich, trzech arcybiskupów oraz jedenastu biskupów. Orszaki wszystkich dostojników oceniano na 40 tysięcy koni. W czasie odbytego turnieju odznaczył się Zawisza Czarny. Właśnie wtedy Luksemburg zwrócił Władysławowi insygnia koronacyjne królów polskich. Jagieło, wracając do kraju, przed wjazdem do Krakowa, Kazał je nieść przed sobą. Na spotkanie wyszła mu wówczas Anna i procesje poddanych. Później odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele mariackim, a nad Stalną, gdzie siedziała para monarsza, umieszczono odzyskane insygnia. W czasie całego swego życia Anna tylko dwukrotnie przebywała na Litwie. Głośne były zwłaszcza drugie odwiedziny wielkiego księstwa, które nastąpiły w roku 1413. W Polsce panowała wtedy zaraza, co mogło stanowić dodatkową przyczynę wyjazdu z kraju. Parze monarszej towarzyszyła pięcioletnia kulewna Jadwiga. Właśnie w tym okresie została ona oficjalnie uznana następczynią tronu, a Witold stał się jej współopiekunem. Po drodze do Wilna odbył się zjazd w Chorodle nad Bugiem koło Chrubieszowa, w którym uczestniczył król, wielki książę i panowie. W Unii, zawartej tam 2 września... Litwa nie była już zwyczajnie wcielona do Polski, ale w ramach zjednoczenia zachowała odrębność, co było korzystne dla jej dziedzicznych władców, potomków Giedymina. Kilkanaście wytypowanych przez Witolda rodzin litewskich otrzymało takie same prawa jak szlafta polska. Schorodła para monarsza oddała się do Wilna, stamtąd na Żmuć, gdzie wierzenia pogańskie były jeszcze bardzo silne. Anna z córką pozostały w Kownie, a Jagieło popłynął łodzią Niemnem, do świętego miejsca Dubissy, dokonując po drodze chrztów i niszcząc przedmioty dawnego kultu. Cały pobyt na Litwie trwał cztery miesiące. Do Polski małżonkowie wracali oddzielnie, mąż przez Mazowsze, a żona przez Pińsk i hełm. W 1415 roku Anna wzięła udział w hołdzie składanym królowi Polski przez hospodara Mołdawii Aleksandra. Przedtem, jak to najczęściej się działo, ona przebywała w Krakowie, a on podróżował. W czerwcu spotkali się w Parczowie i razem udali się przez koło myje do Śniatynia. Aleksander był zaniepokojony umową lubowelską Jagieły Zygmuntem, w myśl której Polska ograniczała se wpływy w Mołdawii. Hospodarowi towarzyszyła jego żona Anna. Para królewska przyjęła ich uprzejmie i z wielką czcią, po czym, jak pisze długoż, Aleksander Jagielle, siedzącemu na majestacie i z koroną na głowie, Składał wraz ze wszystkimi bojarami wołoskiej ziemi hołd uroczysty poddaństwa i przysięgę wierności, rzucając pod nogi kulewskie swoje proporce. Później lennik wydał ucztę, podczas której obok męża występowała także królowa. Wkrótce, potem Jagieło znów odesłał żonę do Krakowa, a sam pojechał na Litwę. W tym okresie Anna mogła być poważnie chora. Nie jest jasne, kiedy to nastąpiło. Wiadomo, że w 1414 roku czuła się jeszcze zupełnie dobrze. Zachowała się na przykład notatka, że któregoś dnia pojechała konno z Wiślicy do Podolan i tam przekąsiła cokolwiek. Później zaczęła nie domagać i w 1415 roku przez kilka miesięcy nie wstawała złoża. Wracającego z Litwy męża wieść o tym doszła w początkach stycznia w Lublinie. Król zlekceważył jednak tę wiadomość i dalej jechał, nie spiesząc się. Na Łysej Górze dopadł go następny goniec, alarmując o niemocy królowej. Dopiero wówczas Jagieło zaniepokoił się i zaczął pędzić do Krakowa. Przybył tam 19 stycznia 1416 roku. Następnego dnia w jego obecności królowa zmarła, mając około 35 lat. Jej jedynaczka Jadwiga liczyła wówczas osiem wiosen. Była wprawdzie uznaną następczynią tronu, ale umierająca mogła się niepokoić, że ojciec zupełnie nie okazuje córce przywiązania. Jagiełło był szczerze zmartwiony śmiercią swej cichej i brzydkiej małżonki i kazał w całym kraju odprawiać za nią nabożeństwa. Zadowoleni natomiast z tego zgonu byli krzyżacy. — Gdyby nie zmarła, ściągnęłaby więcej nieszczęść na zakon — napisał jeden z ich kronikarzy. Kolową pochowano w ambicie katedry wawelskiej, a po kilkunastu latach w tym samym grobie złożono zwłoki jej córki. Elżbieta Spilczy, trzecia żona Władysława Jagieły. Pod koniec XIV wieku wielkim wydarzeniem w skali europejskiej był chrzest Władysława Jagieły w dniu 5 lutego 1386 roku w Krakowie. Matką chrzestną nowego króla została wówczas Jadwiga Spilczy, siostra spytka z Melsztyna, a wdowa po staroście i wojewodzie sandomierskim, jednym z najbogatszych polskich magnatów. Podobnie jak i rodzina jego żony, Toporczyk, Otto Spilczy, należał do najbliższych współpracowników Kazimierza Wielkiego. Znany jest czynny udział wojewody w walce króla z biskupem krakowskim Bodzantą. Później był lojalny wobec Ludwika Węgierskiego i wystawił chorągiew na jego wyprawę litewską. Zmarł w roku 1382. Jadwiga znacznie przeżyła małżonka i doczekała się wnuków. Wojewoda pozostawił jedyną córkę Elżbietę, najbogatszą pannę w Polsce, Właścicielkę dwóch dużych kluczy, Pileckiego i Łańcuckiego. Data jej urodzenia nie jest znana. Jedni przyjmują rok 1372, inni 1380. Po śmierci ojca Elżbieta była podobno pilnie strzeżona przez toporczyków, pragnących zachować wiano dziewczyny dla któregoś z członków własnego rodu. Niemniej... W tak zwanym wieku zdatnym do małżeństwa została porwana przez przebywającego od kilku lat w Polsce rycerza morawskiego lub śląskiego. Długoż w różnych miejscach kroniki inaczej określa jego rodzinne strony. Wiśla, Wyszla, Czambora. Uprzednio Czambor wraz z braćmi zaciągnął się do wojsk krzyżackich i nie zerwał kontaktu z zakonem także i później, gdy z ramienia książąt mazowieckich był dowódcą twierdzy w Kruszwicy. Nie jest wiadome, czy i w jakim stopniu porwanie zostało uzgodnione ze Elżbietą. Wiseł poślubił brankę, nabył w ten sposób prawa do jej dóbr i uwiózł na Morawy. Tam jednak nastąpiło nowe, nieprzewidziane wydarzenie. Odrowąż Jańczyk, Jańczykowicz, Chińczyński ponownie uprowadził bogatą dziedziczkę i także wziął z nią ślub. Kiedy Czambor protestował przeciw temu i kwestionował ważność drugiego małżeństwa, Chińczyński, korzystając z pobytu rywala w Krakowie, napadł go, gdy ten wychodził z łaźni i zamordował. Zabójstwo uszło mu bezkarnie, gdyż cieszył się poparciem jagieły, a Czambor był splamiony współpracą z zakonem. Od tej chwili pożycie Elżbiety z Jańczykiem nabrało charakteru normalnego małżeństwa. Niektóre źródła podają, że mieli dwoje dzieci. Nie ma natomiast żadnych danych, co do harmonii tego współżycia. Zresztą wkrótce Pilecka ołdowiała. Bogatą wdową zajął się wuj, spytek z Melsztyna, i wbrew jej woli wydał ją za swego dalszego krewnego, niezbyt zamożnego, Leliwita Wincentego Granowskiego, który dzięki temu małżeństwu został jednym z najbogatszych polskich magnatów. Miał on niewątpliwie zadatki na pieniacza. prawował się dwukrotnie, lata 1400-1402, z teściową, najechał jej dobra, nawet wytoczył samemu królowi proces o ośrem. Był bardzo rozrzutny i zastawiał lichwiarzowi Dobra żony na ogromny procent. Niemniej pełnił odpowiedzialne funkcje polityczne. Brał udział w poselstwie na sąd w Pradze, rozjemcą był król Wacław Czeski, w sporze polsko-krzyżackim, a później samodzielnie posłował do wielkiego mistrza. Jagiełło nadał mu kasztelanie na Kielską, a królowa Jadwiga podarowała śrem, o który następnie procesował się z jej mężem. Pod Grunwaldem wystawił własną chorągiew, inną chorągiew wystawił pasierb Elżbiety z poprzedniego małżeństwa, Janusz Jańczykowicz Chińczyński. A później król mianował go dowódcą zdobytego Torunia. Wkrótce po objęciu tej funkcji został przez niewiadomych sprawców otruty około 1410 roku. W chwili jego śmierci Kasztelanowa była matką czworga dzieci. Według jednych danych ojcem wszystkich był Wincenty Granowski. Według innych dwoje pochodziło z poprzedniego małżeństwa. O kilku następnych latach życia granowskiej nie posiadamy żadnych wiadomości. Można jednak sądzić, że w tym okresie bądź zaprzyjaźniła się, bądź kontynuowała dawniejszą przyjaźń z siostrą króla, księżniczką mazowiecką Aleksandrą. Nie ulega wątpliwości, że spotykała czasami Jagiełę, choć brak jest na ten temat jakichkolwiek danych. Trzeba pamiętać, że jako córka matki chrzestnej Władysława była w sensie kanonicznym jego siostrą, co miało wówczas ogromne znaczenie. 20 stycznia 1416 roku Jagiełło owdowiał po raz wtóry. Jak podaje Długosz, po zgonie każdej małżonki smutek króla był głęboki, lecz trwał krótko. Zaczęto rozglądać się za nową królową. Były dwie kandydatki, księżniczka moskiewska, córka wielkiego księcia Wasyla Dymitrowicza, po matce wnuczka Witolda, występującego w charakterze swata, i księżna wdowa brabanska Elżbieta, bratanica Zygmunta Luksemburga. Pertraktacje w sprawie tych wariarzy nie były jeszcze zbyt daleko posunięte, kiedy zostały przerwane przez nowe lub dopiero wówczas ujawnione uczucia jagieły do kasztelanowej Elżbiety Granowskiej. Początek tego romansu nie jest znany. Wiadomo, że Elżbieta wraz z księżną Aleksandrą Mazowiecką odwiedziła Jagiełę w styczniu 1417 roku w Lubomli nad Bugiem. Być może było to już któreś kolejne spotkanie, a może starzejący się monarcha rzeczywiście nagle zakochał się w znanej sobie niemłodej kobiecie. Otoczenie zwróciło uwagę na to gwałtowne uczucie, choć nikt jeszcze nie wiedział, że za pośrednictwem księżnej Aleksandry już wówczas omawiano sprawę małżeństwa. Komentowano jednak bogate prezenty jak dla kasztelanowej, wręczone przy pożegnaniu. Rozstali się zresztą na krótko, po czym on ją znowu odwiedził w jej rodzinnym łańcucie. Przed dzień ponownego spotkania król zamówił nabożeństwo za duszę poprzedniej małżonki. Pobyt monarchy w dobrach Elżbiety trwał tylko dwa dni i wówczas Władysław zawiadomił jako pierwszego Witolda o swych planach małżeńskich. Trzecie znane spotkanie miało miejsce 1 maja w Sanoku. Wydarzenia rozwijały się tam z błyskawiczną szybkością. Już w dniu przybycia Jagiełło ogłosił obecnym przy nim panom o swoich zamiarach i pomimo gwałtownych oporów w większości nazajutrz poślubił Elżbietę. Ślubu w kościele parafialnym udzielił arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa. Towarzyszył temu wypadek oceniany przez współczesnych jako zły omen. W czasie powrotu z kościoła spadł ulewny deszcz, jednocześnie koło powozu złamało się, w związku z czym kulewska małżonka wracała na zamek pieszo, brnąc w błocie. Trzeci ślub Władysława Jagieły wywołał gwałtowne sprzeciwy. Przyczyny, dla których król się ożenił z Elżbietą, dla nikogo nie były jasne. Powszechnie mówiono o rzuceniu czarów. Małżeństwa panujących z poddanymi zdarzały się wówczas rzadko, a w Polsce nie miały żadnych tradycji. Stosunkowo niedawno w umowie Kazimierza Wielkiego z Ludwikiem Węgierskim uzgodniono, że tron Polski będą dziedziczyć tylko ci synowie królewscy, którzy zostaną urodzeni z księżniczek. Duży majątek wybranki nie mógł stanowić dla króla dostatecznej zachęty, zwłaszcza, że miała ona dziedziców w postaci swoich dzieci. Władysław nie posiadał syna, a wiek i nie najlepszy stan zdrowia panny młodej nie rokował potomstwa. Według jednych danych Elżbieta miała wówczas 37 lat, według innych 45. Jagieło był w okresie ślubu mężczyzną około 66-letnim. Bardzo mało wiadomo o wyglądzie zewnętrznym królowej. Zdecydowanie niechętny jej długość pisze, że miała zmarszczki. Z późniejszych kronikarzy Paprocki określił ją jako pięknej urody, choć w latach podeszła. Natomiast Bielski mówił tylko, że była stara i wyschła. Dodatkową trudność stanowiło wspomniane pokrewieństwo kanoniczne. Z tego powodu król wysłał po dyspensę do papieża archidiakona krakowskiego Andrzeja Skokoszyna. Pomimo otrzymania dyspensy, wielu nadal uważało ten związek za grzeszny, bo kazirodczy. Z perspektywy wieków podkreślano... Anna Strzelecka, że w Pileckiej musiało być coś niezwykłego, skoro przy absolutnym braku warunków na królową jednak nią została. Jagiłło wyznaczył koronację Elżbiety na dzień jej patronki, 19 listopada 1417 roku. Wywołało to burzę protestów. Przeciwny był Witold, dotknięty nie tylko pominięciem swojej moskiewskiej wnuczki. Ale przede wszystkim niespokojny wobec braku następcy o ciągłość dynastii. Innym potężnym oponentem był młody Zbigniew Oleśnicki, podówczas podkanclerzy, podkreślający grzeszność zawartego związku. Pod przewodnictwem wojewody poznańskiego sędziwoja Ostroroga szczególnie silnie i gwałtownie protestowała szlachta wielkopolska. Jej przedstawiciele, według źródeł krzyżackich, mieli oświadczyć Jagielle, że choćby kazał nałożyć na głowę Elżbiecie pięć koron, to oni ją i tak nie uznają za kulową. Z kolei monarcha straszył abdykacją, powrotem na Litwę i przekazaniem nieletniej córce rządu w Polsce. Wyrazem powszechnego oburzenia był niewybredny paszkwil napisany przez Stanisława Ciołka, późniejszego biskupa, a wówczas pisarza kancelarii królewskiej, Brata ciotecznego Zawiszy Czarnego. Autor mówił w nim o małżeństwie orła ze świnią, budzącą powszechny wstręt. Na wieść o ślubie posłowie Jagieły w Konstancji płakali, a Zygmunt Luksemburg zarezerwował sobie złośliwą przyjemność osobistego zakomunikowania im tej wiadomości, odczuwanej jako hańbiącą i ośmieszającą królestwo polskie. Przeciwnicy Elżbiety wysuwali czasami jako argument nie tylko wszystkie dyskwalifikujące ją cechy osobiste, ale także i fakt, że koronacja byłaby nielojalnością wobec następczyni tronu, kulewny Jadwigi, której zagwarantowano sukcesję tronu. To ostatnie dowodziło, że jeszcze dość powszechnie mylono podstawowe pojęcia związane z monarchicznym prawem państwowym. W przeciwieństwie do tych licznych przeciwników Elżbieta miała niewielu sprzymierzeńców. Jednym z nich była siostra królewska Aleksandra. Motywy, którymi kierowała się księżna mazowiecka, są dziś trudne do odgadnięcia. Szczerze oddana bratu na pewno uwzględniała jego osobiste szczęście, ale mogły też nią powodować względy bardziej egoistyczne, takie jak chęć posiadania na wawelu wdzięcznej i oddanej królowej oraz nadzieja na spadek. Bardziej realne, jeżeli nowe małżeństwo Jagieły zostanie bezdzietne. Prawdopodobnie też cichym sprzymierzeńcem, a przynajmniej osobą neutralną, był arcybiskup lwowski, który udzielił ślubu i później koronował królową. A z panią na łańcucie mógł mieć uprzednio różne powiązania towarzyskie i sąsiedzkie. Po ślubie para królewska wyruszyła przez Lwów do Krakowa. W Nowym Sączu spotkała ją dziewięcioletnia wystraszona następczyni tronu, niepewna swojego nowego losu. Można jednak sądzić, że na ogół stosunki między Jadwigą i jej macochą łożyły się później poprawnie. Wiadomo, że często przebywały razem, a liczni wrogowie królowej nie podają, aby miała jakieś zatargi z królewną. Jagiełło mało interesował się córką. Po przybyciu do Krakowa Elżbieta uprosiła męża, aby zakupił dla Akademii dwa nowe budynki. Prawdopodobnie uważała to za rodzaj pobożnej ofiary i nie ma podstaw przypuszczać, że chciała odegrać rolę mecenasa oświaty. W atmosferze powszechnego niezadowolenia, ale przy braku czynnych wystąpień opozycji, koronacja odbyła się w katedrze na Wawelu dnia 19 listopada 1417 roku. Królowej włożył koronę na skronie arcybiskup Jan Mikołaj. Cesarz Zygmunt przesłał z Konstancji gratulacje, a Patrycja Tolwowa prezent w postaci 300 cytryn. Uważa się, że wydarzenie to miało istotny wpływ na dzieje kościoła polskiego. Przebywający w Konstancji arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Tromba poczuł się faktem koronacji przez arcybiskupa Lwowskiego zagrożony w swoim tradycyjnym, lecz prawnie niezagwarantowanym pierwszeństwie i to dodało mu bodźca do starania tytułu Primus Regni. Tytuł ten wkrótce otrzymał. Kiedy Tromba wracał do kraju w czerwcu 1418 roku, króli i królowa wyjechali na jego spotkanie do pobiedzisk koło Poznania, i witali już jako prymasa Polski. Wszystko przemawia za tym, że małżeństwo Jagieły z Elżbietą było szczęśliwe. Ta dojrzała kobieta z bogatą przeszłością różniła się zasadniczo od trzech pozostałych młodych, niedoświadczonych małżonek króla Władysława. Za udanym pożyciem przemawiają dwa fakty. Po pierwsze król ustawicznie podróżował po Polsce i Litwie i zwykle brał ze sobą Elżbietę, nawet pomimo jej dolegliwości. Dowodziło to, że chciał ją stale mieć przy sobie. Inne żony znacznie rzadziej towarzyszyły Jagielle w takich podróżach, co czasami mogło nawet sprawiać wrażenie, że od nich uciekał. Po drugie, we wszystkich pozostałych małżeństwach Władysław przynajmniej raz urządzał głośny publiczny skandal na całe królestwo, pomawiając młode kobiety o niewierność. Nic podobnego w przypadku Elżbiety nie zaszło. Podejrzliwy Litwin miał jakieś podstawy, aby jej jednak ufać. Omawiając niewielką zresztą rolę dziejową Elżbiety Pileckiej, zazwyczaj przeocza się pewien aspekt jej działalności. Jagieło przyjechał do Polski mając lat 35. Pozostałości litewsko-ruskie były w nim do końca życia tak silne, że określanie ich pozostałościami jest chyba nieadekwatne. Jak podaje Ludwik Kolankowski, Władysław nigdy nie przyswoił sobie należycie języka polskiego, i obok rzadkiej litewszczyzny posługiwał się z reguły ruszczyzną. Ten syn Rusinki i krewniak wielu księżniczek prawosławnych wprowadzał do kościołów malarstwo cerkiewne. Wiele mówiono o jego wierzeniach pogańskich. Większość tych zarzutów była prawdopodobnie zwykłym oszczerstwem krzyżackim. Jednak Oleśnicki podawał, że przynajmniej raz, właśnie w czasie trwania trzeciego małżeństwa, Władysław przeżył rzeczywiście głębszy kryzys religijny. Było to pod środą, 5 sierpnia 1419 roku, kiedy piorun zabił cztery konie z kolaski królewskiej i dwóch siedzących na koźle dworzan. Co więcej, padły także rumaki pod towarzyszącymi królowi wojewodami sandomierskim i poznańskim, choć samym jeźdźcom nic się nie stało. Jagiełło przez krótki czas odczuwał silny ból w prawej ręce, a przez dłuższy miał zaburzenia słuchu. Wydarzenie to było dlań ogromnym przeżyciem i podobno uważał wówczas, że jest to zemsta bogów litewskich za porzucenie wiary ojców. Później jednak doszedł do wniosku, iż była to kara boga chrześcijańskiego za ślub z siostrą kanoniczną. W świetle tych licznych elementów obcych u protoplasty Jagiellonów i Wazów, Należy podkreślić, że spośród czterech jego małżonek tylko Elżbieta Pilecka była tą, która urodziła się i wychowała w Polsce, mówiła po polsku z rodzicami znała jedynie polskie obyczaje. Poza tym, będąc starsza, bardziej doświadczona i mocniej kochana, mogła wywierać większy niż inne królowe wpływ na zwyczaje i gusta Władysława. Dzięki temu Pilecka odegrała prawdopodobnie określoną rolę w polonizacji dynastii litewskiej. W związku z powyższym warto pamiętać, że ludzie z otoczenia królowej, pomimo obowiązującej powszechnie łaciny, byli wrażliwi na prawo posługiwania się językiem polskim. Tak na przykład jej trzeci mąż, Wincenty Granowski, był w Pradze uczestnikiem zbiorowej demonstracji, kiedy po odczytaniu przez króla słowa dekretów dotyczących sporu polsko-krzyżackiego, wyłącznie po niemiecku i po czesku, delegacja polska najpierw dyplomatycznie przestała rozumieć mowę gospodarzy, a później opuściła salę obrad, oburzona z powodu pominięcia ich języka ojczystego. W okresie przebywania Elżbiety na Wawelu w polskiej polityce zagranicznej nie zaszły żadne większe wydarzenia. Podstawowym problemem dyplomacji pozostał nadal stosunek do krzyżaków, z którymi prowadzono trudne rokowania. Podobnie jak kiedyś królowa Jadwiga, Elżbieta popierała wszelkie inicjatywy pokojowe, a zwalczała każdą możliwość zadrażnień. Ta jej rola była dobrze znana zakonowi. Już bezpośrednio po ślubie pod wpływem małżonki Jagieło zakazał drobnych granicznych zaczepek. Kiedy w odpowiedzi na analogiczne gwałty strony przeciwnej starosta Dobrzyński uwięził grupę kupców niemieckich z Pomorza, królowa spowodowała ich uwolnienie, a w specjalnym liście zawiadomiła wielkiego mistrza, że wystara się dla nich o odszkodowanie. Później przyczyniła się do zorganizowania nieudanego zresztą zjazdu z władzami zakonu w Wielonie i sama brała w nim udział.